się się Testament generała Milewskiego Prolegomena do odrzydzania pomyśli profesora Feliksa Konecznego Liczba dziennika 353 do siódmego listu Platona. Filozoficzny ekskurs, Fascynacja obłędem, Zarys estetyki hazarów, von Stefan Kosiewski, Zniweczona rzeczywistość, Kanto 743 rzymskimi, czyta z Frankfurtu nad menem autor. Jeszcze raz Michnika puszczając. Tak, do tego nawiążemy. Mamy rząd i prezydenta, których nie traktuje się poważnie. Tak powiedział Michnik Adam syn Szechtera 2016 roku w kanale Ulisa premier Tusk pod presją dymisji ministra Millera, a to będzie fascynacja obłędem wcześniejsza. I Andrzej Duda nawija w gąszczach Pałacu Prezydenckiego dla Onetu, część pierwsza. To film zawieszony na Onecie, którego się tutaj nie poleca. Jak również nie poleca się producentom puszczania drugiej i trzeciej części. Bo po co? Komu to potrzebne? Żeby później Michnik mówił, że nie traktuje się poważnie prezydenta? Zdestansujmy się może. I temu służyć ma szczęść Boże Państwu. Czytanie dzisiejsze. Szczęść Boże Państwu Polskiemu, jak już nastanie, i szanownemu Państwu przy głośnikach w umęczonej Polsce. Przewrót bolszewicki w Rosji 1917 roku, Żydokomuna Lenina, prawdziwe nazwisko Ulian czy Ulianow i Trockiego, Bronstein połączyła z kłamstwem, perfidnym mieszaniem ludziom prostym w głowach, obłudnym gadaniem o samostanowieniu narodów, całej władzy w ręce ludu, ziemi dla chłopów i o pokoju. W poezji rosyjskiej, rosyjskojęzycznej, Obok prostackiej naiwności rewolucyjnej Majakowskiego, w Polsce odbiło się to później Szymborską, była tak zwana awangarda chlebników, który o kabale żydowskiej, wiedząc coś ze słyszenia, Zaczął zabawiać się periodami liczbowymi 365 dni roku mnożonych i dodawanych do lat urodzenia różnych ludzi, co nie miało za sobą nic wspólnego rzecz jasna, jak wartość liczbowa od jednego do pięciu ze samogłoskami Którą przypisywał, którym ją przypisywał, nie wiedząc nawet, że semickie pismo klinowe Sumeru wyrzekło się samogłosek już w Babilonii, aby nie zawracać sobie głowy tym, co i tak ulega dialektycznym oraz historycznym zmianom w wymowie opierającego się długie lata eksterminacyjnemu mieczowi Karola Wielkiego, fałszywego świętego kościoła katolickiego z woli p 2 tegoż księcia opierającego się ludobójstwu Karola Wielkiego znamy pod imieniem Widukind, ale najpewniej mówiono nań Witkind, od dziecka białego. Profesor Miodek od języka polskiego nie chce odchodzić na emeryturę. Blokuje uparcie miejsce na uniwersytecie i nie dając miejsca młodym, żadnej szansy, magistrom, daje tym samym dowód, że charakter takiego nie ulega do końca życia zmianie. Robił kapusia SB, zaparł się tego w żywe oczy, nie okazał skruchy, idzie w zaparte. Taki Michnik. To samo. Po stu latach od fałszywej rewolucji październikowej syn Szechtera, szefa komunistycznej partii zachodniej Białorusi założonej po 17 września 39 na terenach podstępnie napadniętej Rzeczypospolitej, wbitego noża w plecy, oczyszczanej z Polaków deportowanych do Kazachstanu i na Syberię, dzisiaj nawet nadal rozumowi bluźni podając się uporczywie za ćwierć inteligenta. Zamiast pozostać, przy stanowisku kręta i złodzieja, znaczka Solidarności, geszewciarza, który nie umiał jeszcze powiedzieć szczerze ani jednego słowa o zbrodniczych, antypolskich tradycjach we własnej rodzinie, bowiem brat jego, oprócz tego, co ojciec narobił, robił wszak za prokuratora wojskowego. Czy wydawał śmierci, wyroki śmierci na Polakach za Stalina? A ten buc nabrał wody w usta, zacina się, kiedy potrzebne jest słowo prawdy. Być może mieszam tu funkcję zbrodniarza pełnioną przez Żyda stalinowskiego z funkcją pełnioną z urzędu przez wujka braci Kaczyńskich. A może i ojca, którego wstydzą się wszak nie bez powodu bo mógł być ubowcem, oficerem, jak sztolcman Kwaśniewskiego i teść Komorowskiego, ubeckich prezydentów RP po Magdalence. Ale wynika to z tego, że ani Lech Kaczyński, ani Jarosław Zalecha nie pomogli Polakom w najmniejszym stopniu, takim jak były poseł Zbigniew Nowak, w ustalaniu stopnia pokrewieństwa bandyckiego w rodzinie, z tym świątkowskim, abyś może brat czy swat, nie od tego ojca czy matki? Bo nie biorąc ślubów kościelnych, że do komuna bezbożnicy jawni w Rosji spali jak popadło, jak socjalista Piłsudski z, fra z frakcji rewolucyjnej z różnymi babami. Uprawiali wielożeństwo, jak islamiści, a taka brystygerowa Gierowa to brała nawet ponoć każdemu torturowanemu Polakowi i katolikowi genitalia do rączki, żeby pościskać, nie pieszcząc się z aresztowanym. Rotmistrza Pileckiego też miała ponoć, między innymi osobiście przesłuchiwać. Timothy Gordon Esz, brytyjski historyk żydowski, znający się na rzeczy, miły człowiek, syn rabina, powiedział kiedyś po spotkaniu się z Michnikiem w budynku gminy wyznaniowej we Frankfurcie nad Menem, że ten z Polski powinien wybierać albo, albo, gdyż na mądry rozum jeśli chce się robić za tak zwanego intelektualistę, to powinno się umieć żyć w kręgu prawdy. Zaśmichnik zbyt często dawał jawnie dowody mieszania w dyskusji publicznej, wtedy po Magdalence zaraz, półprawdy przekłamania i nieprawdy do prywatnego swojego geszeftu który robił na Polakach. I tak samo jest dzisiaj. A to znaczy, że nie tylko wziął sobie, że nie tyle wziął sobie do serca dobrą radę, dużo mądrzejszego Żyda od siebie, co po prostu nie umiał inaczej. Nie stać go było na szczerość dla bydła, za jakie Polaków szczerze miał Bartoszewski. Pod koniec życia dopiero, ale jednak. Albowiem powątpiewali w jego wyższe wykształcenie, którego w życiu nie miał, nie zrobił magisterium. A może nadać myśnikowi tytuł profesora honorowego historycznego Instytutu Żydowskiego na gruncie przyznanym przez Lecha Kaczyńskiego, prezydenta Warszawy, wolontarystycznie, za darmo, w gminie żydowskiej pod Muzeum POLIN żeby mieć jeszcze coś takiego dla zrównania ludów i Polaków jak półautorytet moralny. Żydomian do kwadratu. Czyż nie o podobnych zjawiskach w nauce pisał profesor Felix Koneczny w dziełach cywilizacyjnych? Po referendum brexitowym można by taki tytuł Żydomiana do kwadratu honorowego profesora przyznać Szulcowi bez matury na posadzie szefa Parlamentu Europejskiego kurwin -Mikke, z żydowskiej szlachty kurlandzkiej mógłby do muszki zacząć nosić taki tytuł choćby i na okrągło do kwadratu, a Żyd Michałkiewicz, który robił za jego zastępcę i następcę w Unii Polityki Nierealnej mógłby się dla odmiany skrócić z głową w kinie, żeby Polakom ekranu nie zasłaniać. Michał, Michał, Michał, to hebrajskie imię anioła. Merkel także coś po żydowsku znaczy. Po krótkich szkołach komsomolu w Moskwie aktywistka FDJ. Szydło po kursach w Stanach i Duda stojący przed odwołaniem z funkcji prezydenta, zamiast zmienić się chociaż cokolwiek na lepsze, zamiast ograniczyć się po katolicku, w okresie Wielkiego Postu i, i, muzułma, i po muzułmańsku w okresie Ramadanu, w piciu, jedzeniu i gupodgadaniu, gadaniu, zatruwają atmosferę na każdy sposób nie bojąc się Boga i trując metanem, co się w nich nie zmieści. Jeden Bergoglio, tak jakby się opamiętał przed śmiercią, przestąpił jednak progi pałacu papieskiego przy okazji jubileuszu papieża Benedykta. A jak mu się spodoba, to może i wyniesie się wreszcie na dobre z hotelu dla przyjezdnych, zwanego Domem Świętej Marty. Podajemy za Radiem Watykańskim informację, że papież powiedział, e, przytaczamy, Eucharistomen, składamy dzięki, skłonił się jubilat, w kierunku obecnych w sali klementyńskiej Pałacu Papieskiego. Zatem do Bergoglio tak samo jak do grona kardynałów i biskupów, z których najbardziej doceniona została podziękowaniami trudna praca prefekta kongregacji nauki wiary kardynała Gerarda Müllera i dziekana kolegium kardynalskiego kardynała Angelo Sodano. Wyraził Benedykt nadzieję całego Kościoła Świętego, mówiąc na koniec bardzo mądrze i od serca. Przytaczamy raz jeszcze, już nie tylko dwa pierwsze słowa. Eucharistomen. Składamy dzięki. Przytaczamy. Następne słowa. I mamy nadzieję, że będziesz mógł iść dalej z nami, powiedział Benedykt do Franciszka i mamy nadzieję, że będziesz mógł iść dalej z nami wszystkimi tą drogą Bożego Miłosierdzia wskazując drogę Jezusa drogę do Jezusa, do Boga powiedział Benedykt XVI Bóg zapłać Ojcze Święty za te słowa z Panem Bogiem. Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski. Wracając do telewizyjnego wystąpienia Andrzeja Dudy, popisów ogrodowych. Odpowiada się Michnikowi Mamy rząd i prezydenta, których nie traktuje się poważnie, mówi syn Szechtera, a my mówimy o tyle, o ile. Generał Milewski w ubeckiej Żydopartii PZPR był zastępcą Jaruzelskiego po Magdalence prezydenta RP, niczym Wałęsa, Kwaśniewski, Komorowski. I Duda na końcu. Złom, nie zło. Michnik w Magdalence otrzymał zadanie postulowania odpieprzenia się od generała Jaruzelskiego, który dla Kaczyńskiego patriotą takim samym jest jak Gierek. Jarosław Kaczyński zrodził Dudę do bytu, by pod polechu z matki Milewska-Duda prezydent Erekt z przed szamanką podniósł czwartą RP do postawy wyprostowanego. Na baczność. Brukselo przed nami. Zgodnie ze zasadą pomocniczości, którą Duda nazywa subsidiaritet, princip po niemiecku, pijąc do Angeli, a zapominając przy kielichu za prezesem o tym, że ta sekciara także jest protestancką, jak syryjska baba żydowska, przed którą klękał jako ten naczelnik insurekcji na krakowskim rynku, a taka ma katolicką naukę społeczną w D. Zjednoczonych w poważaniu, jak Jarosław Kaczyński, radząc świętej pamięci bratu przez telefon satelitarny podniesienie ceny na Bóg z nami olisa Debe, po nadaniu obywatelstwa polskiego. Ażeby żeby kupiony za 150 tysięcy zielonych, piłkarz poszedł jak ciepłe bułeczki, za milion siedemset tysięcy do Panatinajkosu, robić za Greka, idola, szalikowców. Zajawka strategicznego sojuszu wiecznego, niezmiennego biurowego dudy z Chińską Republiką Ludową transatlantycki Christopher Street Day paradą jest także aseksualnych. Zatem Żyd w polityce mieszając, gromadę błaznów koło siebie mając na pomieszanie się w głowie od tego, paraduje przed kamerami TVP Kurskiego. Bo gości u niego rada małpa, która za dziennikarza robi. I ten gość prezydenta proponuje gospodarzowi przysiąść na ławeczce. Wskazuje lekko dłonią rekwizyt scenografii świeżo odmalowany, jak trawa za Żydokomuny na zielono. Platon siódmy ze zbioru Trzynastu Listów po to pisze, żeby poeta polski nie musiał już zajmować się wyjaśnianiem jasnego samo przez się, że filozof rozmiłowany w demokracji uwagę zwraca na satrapę, który ma na sumieniu niejednego Murzyna Białego. Przez telefon w Syrakuzach, albowiem wszystko człowiekowi myślącemu mówi, że reformować można demokratyczną strukturę Unii Europejskiej tylko mocą tyranii, która ulegnie rozpoznaniu, nie zrażając domyśli doradcy. Przedkładającego naturalne życie w stadzie ponad nauki. Wychowanie nad samołka, młodzianka nad samoluba, bliskiego ucznia Mistrzowi, czystego każdej chwili do wieczystej wieczerzy, umytego wodą żywej intuicji, przenikającej człowieka i przenoszącej w zaświaty. Możliwe w nieskończoność. Zniszczalne nie do zniszczenia. Multiwers, teater. Herody, Herodenspiel z rudrą, szywą, halnym, pod Tatrami oraz planem reform oczekiwanego porządku świata, przed zmianami, który dziennikarz preferuje, takoż, a będąc przy okazji u prezydenta RP w gościnie, wskazuje dłonią ławeczkę gospodarzowi, zachęcając, żeby sobie usiadł, bo jak mówi, ja rozumiem, do czego pan zmierza. Samouk, nie intuicją ucznia kierowany, ale zarozumiałością głupiego, a macha rękami przy tym, jak żydowski handlarz węglem. Przy wyjaśnianiu, że furmanka jest pełna, a więc to ona musi być cała, nie wysypała się po drodze. Od wsypu na kopalni Saturn, dawniej czerwona gwiazda, nietknięta, a ten węglarczyk zdradza się, że z tego samego pokolenia, co Duda, Judy z ulicy Bytomskiej, Furmana, nie widzi badziewia na zapleczu pałacu prezydenta, które Wałęsa obiecuje powyrywać z korzeniami, jak chwasty w cudzie świata na polanki. Żydokomunistyczne nasienie Niewypalonej hydry z jajami Machają obojga rękami Przed nosyma oboma Dziennikarzyna z rozmówcą Może przejdziemy dalej Proponuję ciekawski myśli Bo chciałem obejrzeć ogród Którego nie ma Bądź za ogrodnika Borowiec prześwieca w krzaki O Polsko! którą za głuptaka mają pawie dumne kuprami kręcąc indora amerykańskiego. Dobrego na święto dziękczynienia o Europo Platona, Arystotelesa, obrońco tradycji narodów chrześcijańskich, Republikański kształcie projektu reform państwa oparty na wartościach, nie na tym, z czym chłopek roztropek autarki achazarskich miejscowych wkręcać się chciałaby pod trzechy żarówką anachronicznie natrętnie kłującą w oczy. Esterko, dodaj im siły Ducha Świętego, Niech nad martwym wzlecą światem Skorup szukając złotego jajka faberze, konopielki idący nad stawem Bredzący o swobodnym przepływie towarów Pieniędzy zawiszczanych Dionowi Oraz jeszcze czegoś komuś Chyba ludzi, a może i myśli Żeromskiego, Żeromskiemu o suchotach i suszeniu stawów, szklanych wizjach domów ocieplanych steropianem, łatwopalnym przy nalotach dywanowych na Drezno, Hamburg, Frankfurt ciąg dalszy nastąpi. Z Panem Bogiem. Dziękuję Państwu za uwagę premier Tusk pod presją dymisji ministra Millera. Z Frankfurtu nad Menem mówi Stefan Kosiewski. Po śmierci organizm mógł wytworzyć pewną ilość alkoholu. Wytłumaczył minister spraw wewnętrznych Miller na konferencji prasowej obecność alkoholu we krwi pobranej przez Moskwę ze zwłok generała Błasika. Przewodniczący Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego badającej przyczyny katastrofy smoleńskiej dał przy tym znowu Polakom dużo do myślenia. Wychodząc z rządową tym razem wersją zamachu, wypowiedzianą przez siebie uwagą. Przytaczam, generał Błasik mógł być ochroną dla pilotów przed presją. Koniec przytoczenia. Zgodnie z ustaleniami Moskiewskiej Komisji, wpływ na załogę Tupolewa miała presja psychiczna ze strony dowódcy wojsk lotniczych generała Andrzeja Błasika, który przebywał w kabinie pilotów do momentu rozbicia się samolotu. Wykryto alkohol w jego krwi, powiedziała Anodina, dodając, że według wyników badań generał Błasik miał 0,6 promila alkoholu Krwi. W krwi członków załogi nie było obecności jakichkolwiek preparatów, w tym alkoholu, dodał Aleksiej Morozow. Wyjaśnijmy zatem, iż nauka mówi o pojawiającym się w krwi obiegu alkoholu, będącym wynikiem przemiany materii w organizmie ludzkim i notuje go w skali od jednej tysięcznej do trzech tysięcznych promila. Natomiast rutynowe badanie krwi na zawartość alkoholu oraz innych preparatów na całym świecie nie uwzględnia tych znikomych ilości alkoholu endogenicznego, który żywy organizm mógł wprawdzie wytworzyć, lecz żaden organizm po swojej śmierci nie mógł za prawdę nic już wytworzyć. Bowiem po śmierci każdy organizm przestaje funkcjonować i nie wytwarza już nic, ani alkoholu, ani nic Innego, gdyż rozkłada się tylko na ulegające rozkładowi zwłoki oraz nieśmiertelną duszę, która w ufnym rozumieniu Polaka i Katolika jest w rękach Pana Boga, a według innych przekonań uznanych po Soborze Watykańskim II przez Jana Pawła II. Zarówno rzędne, wędruje po świecie w ciałach różnych zwierząt, nie dążących przecież, <śmiech> przepraszam, w swoim życiu do żadnego zbawienia. Bądź też wypoczywa sobie na łonie Abrahama, żeby nie wchodzić w konflikt z Palestyńczykami na ogrodach Allaha. Jerzy Miller opowiada na konferencji prasowej bzdury i tak ustawia dziennikarzy prasy światowej, żeby nie chcieli obejrzeć karety, którą rząd Tuska może mieć w ręku, zgłaszając ustami ministra Trzy Bezatu. Minister rządu Donalda Tuska ma taczy, utrudniając śledztwo, prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Okręgową w Warszawie w sprawie ustalenia sprawcy katastrofy w Smoleńsku, a to pozwala światu przypuszczać, że policja, która założyła po śmierci generała Papały urządzenie podsłuchowe w jego trumnie, mogła przenieść tymczasem ten podsłuch Zaserwatów MSW do trumny złożonej na Wawelu, żeby podsłuchać modlących się u trumny prezydenta Kaczyńskiego rodaków? Czy nie wygadają się przypadkiem w modlitwach nad tą trumną? Komu to jeszcze oprócz palikota z Biłgoraju czy Czeladzi, że do Komuna oddała monopol? na wytwarzanie alkoholu na tym świecie i gadanie do ludzi jak do pijanych Polaków. W kabinie Tupolewa były przynajmniej dwie osoby, które nie powinny tam być. Błasik, Kazana i ten trzeci, który zgodnie z sugestią ministra Millera mógł wywierać presję na podległych mu urzędników. Na to wskazuje analiza głosów z pokładu Tupolewa i potwierdzają chyba fotografie odnalezionych w kabinie zwłok. A może tylko tych fotek nikt w Polsce jeszcze nie obejrzał? Premier Tusk znajduje się pod presją Dymisji złożonej de facto przez ministra Millera. W Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski. To przed laty. Już mówił, a wczoraj o posum ale tego już nie odtwarzam, nie zamęczam. Z Panem Bogiem. Glikałów, szczęścia, powodzenia. Wszystkiego najlepszego. Z Panem Bogiem.